6, 10, 12. Więc e, rozumiem, że tak, Aydan idzie pierwszy, na samym końcu idzie Felicia. E, potem e, drugi jest pan Katz, tak? Czy e, Katie, tak? Ja jestem druga. E, rozumiem, że pan Katz ciągle wszystko nagrywa. Trudno mi powiedzieć, czy nie zgubiłem tej kamery gdzieś podczas topienia się w, w korytarzu. Masz ją przy sobie. Odziwa okay. nadal działa. No to jeśli tak, to jak najbardziej. Proszę no, Na się nie tłukać tą ręką z kamerą. Więc... No, tak, tak, tak. A, więc y, trzymasz y, z, z zakrwawionej ręce kamerę, która ci się trzęsie i y, latarkami oświetlacie sobie metalowy korytarz, który prowadzi do maszynowni. Słyszycie to echo tego śpiewa. Mas maszyny już ucichły, które y, wcześniej się tam tłukły w głosy. Wchodzicie do maszynowni, widzicie no dosyć niepokojącą scenę, e, widzicie, że ogólnie Felicia i Aidan przeżywacie de facto znowu ten sam koszmar, czyli do maszyny przyczepiony jest e, strażnik, który jest wypruty. Wnętrzości po prostu mu się wylewają z, z brzucha, ma rozerwaną koszulkę i z jego bebecha po prostu sterczą flaki. Przywiązany do jednej z maszyn, wasze latarki oświetlają mu twarz, która jest po prostu opuszczona i widać, że z jakiegoś powodu nadal nią rusza. I coś coś mrocze pod nosem i ogólnie rzućcie sobie na keep together. Oh, here we go. 10. Keep it together This plus willpower. A, to ja mam 12. Ja mam 11. Mistrz gry. Ja 16. Willpower mam 0 i mam minus 2 do, do keep it together, znaczy minus 1 do keep it together. A, to ja też, to ja mam 11. Mam ok, 11. Czyli co, wszyscy mają ten sam wynik poza e, Aidanem, tak? Aidanem, który ma 16. Okej, okay, czyli Aidan e, intensywnie już e, po prostu e, twoje serce na ostatnich obrotach po prostu jeszcze się trzyma i zaciskasz e, w dłoni rewolwer, starając się e, no, nie, nie rozpaść w tej chwili, bo widzisz de facto tę samą scenę. Natomiast pozostali, no powiedzcie a, który, a, które wyniki tam wybieracie. Albo opiszcie co, co się dzieje i ogólnie no, każdy z was. To ja byłem dopiero um, unfocused. Dobra. No ja, ja, ja jestem przerażony tym całym widokiem. Bo czytanie raportu to jedno, ale zobaczenie czegoś takiego na żywo to jest dość wstrząsające. Także, biorąc pod uwagę jeszcze, że przed chwilą widziałem, znaczy jakby brałem udział w rozbijaniu ludzkiej głowy, to kolejne wnętrzności wywołują mnie dość mocne przeżycia. To w moim wypadku ten trauma, którą teraz przeżywam, wywołała bardzo silny taki przypływ złości. Jestem wściekła na całą sytuację, że jakby ponownie te wydarzenia mają tu miejsce, a, no i generalnie do, zaczynam odczuwać taką bardzo silną złość, jakby, właśnie chęć dorwania w końcu a, Franklina i jakby wymierzenia mu wręcz sprawiedliwości. Ja jestem smutna w sumie bo wcześniej byłam wyrzuty sumienia miałem, a teraz ogarnął mnie taki smutek, jak widzę e... no, scenę. Natomiast jest dosyć spokojna, bo przynajmniej widzę martwą osobę, która jest prawdziwa. Mhm. Właśnie jest... Nie do końca martwa, bo ktoś rusza jeszcze. Jasne, ale jest prawdziwa przynajmniej, no, więc jakby duża ulga dla mnie. E... Okay. Także jestem shaken teraz. Słuchajcie, no, widzicie gdzieś... to co ja? Żywego trupa? Tak. Tak. Ja widzicie widzę. go? Ten skurwiel gdzieś mhm. tu jest. On znowu to robi, rozumiecie to? No odprawia ten rytuał. Znowu. Jaki rytuał? Byłem wcześniej dla Felici, wydawało mi się, że... że... Ten jego zaśpiew. On coś tutaj robi. Matka małego Betforda była w takim samym stanie. Rozumiecie? On wyjął jej serce i... Śpiewał coś. Później na moich oczach zaczął pożerać serce. A ona żyła i krzyczała przez cały ten czas. Rozumiecie to? On gdzieś tu jest. No to szukajmy go. Słuchajcie, nie ma co czekać. Szkoda. Szczerzy ja moment, nie wiem czy to on. Mi się wydaje, że to jego matka. Myślisz? No dobra, szukajmy. Myślę, tak. Zobacz, zobaczmy kogo znajdziemy w takim razie. Ta maszynownia jest duża, w sensie jaki, jaki jest układ? Jak tu możemy mniej więcej... Maszynownia jest duża i zawiera w sobie ciąg maszyn, które... Nie, nie macie pewności, do czego de facto służą, ale no, są jakiegoś rodzaju maszynami, które mają tłoki, i rury i coś ewidentnie robią istotnego dla statku, ale ze tego, że nikt się wa z was na tym nie zna, nie macie pewności. Samo pomieszczenie jest długie, w sensie e, wasze latarki ledwo rozświetlają drugi koniec e, sali, gdzie w rzędzie znajduje się około 10 właśnie takich dużych maszyn, do których z jednej z nich jest przywiązany strażnik. Za każdą z tych maszyn i również w samej maszynie, może nie wchodząc do niej, ale maszyny są ukształtowane w taki sposób, że ukrycie się przed takim pozornym zaświeceniem latarką jest dosyć proste w tym pomieszczeniu dosyć łatwo jest się ukryć. Ja podchodzę do strażnika. Mhm. E, no strażnik wygląda tak jakby. E, wygląda jakby majaczeł, ma rozpruty brzuch. E, nie masz e, na tyle wystarczającej wiedzy, żeby e, ocenić czy jest po prostu w stanie agonalnym, czy coś jest poważnie nie tak, że nie wiem, jestem żadny martwy, ale żywy, czy coś w tym stylu yy, racjonalizujesz Kładę... i stwierdzasz, że po prostu gość musi. Yy, po prostu jeszcze jest żywy, pomimo tak poważnej rany. Kładę mu rękę na policzku i mówię, tak mi przykro. Yy, Okej, okay, yy, gościowi z ust w yy, Pompuje się różowa piana i stara się coś powiedzieć, ale słyszysz tylko bulgotanie z jego gardła. Tak, mi przyjdzie. Dobra, w, w tej chwili Ajdan, widzisz kątem oka jak do drzwi przechodzi jakiś cień. Świecisz latarką w tamtym kierunku i widzisz Franklina, który wygląda tak jakby cały po prostu wykąpał się w czyjejś krwi, ma pomazaną twarz, szaleńczy wzrok i wygląda tak jakby starał się was ominąć bokiem w momencie kiedy zauważasz go, podnosi ramię z pistoletem, najpewniej strażnika i oddaje strzały w twoim kierunku. A więc rzuć na avoid harm w waszym kierunku lecą leci kilka kul, reszta słyszy wystrzał znaczy serię wystrzałów i Aidan jedna z kul trafia ciebie i rzuć na endure injury czyli to będzie EI z modyfikatorem z fortitude minus dwa no to ja Próbuję w tej całej sytuacji też zareagować i oddać strzały w kierunku Aiden'a, ale albo że nie Aiden. Ale... No czy mam plus dwa na tej i minus dwa, czyli bez żadnego bonusu ani modyfikatora. Jeżeli żadnego. nie masz, jeżeli z Fortitude nic nie masz, no to tylko. No czy mam plus Aha, dwa? Masz... Okej, okay, to tak, to bez bez żadnego. 17. Kula ledwo Cię drasnęła i no nie odniosłeś żadnych poważniejszych rank, czujesz tylko, że Twoje ubranie gdzieś na ramieniu zostaje rozerwane. Mogę strzelić a... do niego? Tak, możecie, tylko że w momencie kiedy on oddał strzały rozumiem, że reszta jest zaskoczona, natomiast Ty możesz oddać strzał, po czym Franklin będzie uciekał. Dobra, a co to będzie? Na refleks? Nie engage in combat. Mhm. Ale 20. To możesz zdecydować, jaki atak wykonujesz. To overkill level. To najlepszy będzie. Oddajesz e, całą serię strzałów. E, jak coś to, tak jak było wcześniej wspomniane, e, pistolet ma cztery, w cudzysłowie, amunicji, więc e, masz jeszcze połowę magazynku, natomiast ty oddajesz całą serię strzałów, które poważnie rani e, Franklina, który... Wpada na ziemię, znaczy jest właściwie odrzucony w kierunku ściany, ewidentnie poważnie go trafiłeś, ale zaczyna się po chwili gramolić i kulejąc stara się dalej wybiec z pokoju, jest poważnie ranny, więc niewiele brakuje, żeby go najpewniej dogonić. Trzyma się za ramię. I Biegnę za nim. Stara się za wszelką cenę uciec. Okej. Okay, jesteście w odległości w tej chwili wyjścia około kilkunastu metrów. E, on jest już w drzwiach i ucieka przez korytarz. No to gonimy go. Gonimy Biegnę. go. Mam strzygawkę osypiacza. Jacek, ty wcześniej opisywałeś, że jest tam jakiś zbiornik z wodą? W samej maszynowni w większości pomieszczeń woda sięga tak od kostek do kolan, natomiast za korytarzem, który prowadzi do maszynowni znajduje się pomieszczenie, taka sala, w której trzeba zejść po schodkach do niższego poziomu i tam woda jest po kolana. Dobra, więc ucieka i stara się wam nawiać, więc Caitlin ty pierwsza wyrywa się do przodu starasz się dogonić Franklina i co chcesz zrobić jak go dogonisz? Strzykawką go. Okej, okay, to w takim razie rzuć Mam Act Under tytując. Pressure. Mam syringe of tranquilizer which can knock out an adult in a flash. To w takim razie rzuć Act Under Pressure. Coolness. O, usba. Nice. O! Uh! Nice. Ok, a więc zakładam, że cała reszta też zaczyna biec za tobą, natomiast dobiegasz do Franklina, kiedy jest w połowie korytarza i ewidentnie no, zachowuje się jak ranione zwierzę, które w pełnej panicy stara się uciec przed wami, doskakujesz do niego i opowiedz, co robisz. Doskakuję do niego, łapię go za ramię i w wramię mu tą strzykawką. Wbijasz mu tą strzykawkę e, i rzuć jeszcze avoid harm. On się od, odwraca się, odwraca się i w panice zaczyna ciągnąć za spust i stara się no, ranić ciebie z pistoletu. Padając jasne, na ziemię jasne, jasne. ze strzykawką w ramieniu. Jasne, jasne, jasne. Avoid harm plus jeden. Tak. Reflexus. Okej, okay. um. więc w metalowym korytarzu dźwięk wystrzału po prostu sprawia, że masz wrażenie, że na jedno ucho nie będziesz przez kilka dni normalnie słyszeć i palący się proch opala ci połowę twarzy lekko czujesz po prostu żar wystrzału. Środek, który mu biłaś w ramię zaczyna działać szybko i Franklin osuwa ci się w ramionach na kolana i widzisz jak w jego oczach po prostu maluje się totalne przerażenie kiedy zdaje sobie sprawę co się dzieje i bez słowa pada na ziemię z zamkniętymi oczami, plecami do tyłu i w połowie zanurzony w czarnym szlamie. Pochylam się, mhm. biorę jego broń, mhm. mówię tak mi przykro staje i tak się zastanawiam co zrobić Okej okay, reszta słyszę, że jak reszta dobiega do ciebie no i stoicie w tym wąskim korytarzu za Caitlyn która dzierży broń byłego strażnika i no teraz pytanie co robicie Miarkuję, że ich pytasz, co robią, tak? Nie, pytam przy was wszystkich, co robicie. Tak? A, okej. Okay. No to ja się zastanawiam. No bo deal był jasny. Do, do, dosyć oczywisty. Natomiast jakby już, już trochę jest normalnie. aczkolwiek nie do końca normalnie, bo dalej są śpiewy i dalej jest woda kapiąca do góry. Nie, więc... śpiewów już nie ma. Śpiewy najpewniej... Ale były. Tak. Nie? No. Powiedziałeś, że już nie jest onirycznie, a potem znowu były. Więc, jakby, nie jest bardzo taka. Eee... Niby się skończyło, ale się nie skończyło. Więc ja się bardzo, bardzo się zastanawiam, eee, czy strzelić, czy nie. I jestem, no nie wiem jeszcze. No, ale, ale celuję w niego. Ten statek wpłynął na nas wszystkich dość negatywnie, ale zastanawiam się, czy, czy William naprawdę może być żywy w takich okolicznościach. Czy te wszystkie deal'e dookoła to w ogóle wydarzyły się naprawdę? Powinnam, że jestem shaken, jeszcze nie irrational. I, i ja będę. Ja jestem... no mów, mów, mów. Ja, ja jestem już anxious, więc ja już jestem critical stress i generalnie do tego jeszcze wściekły, wściekła, więc generalnie dresie do, do, do... Caitlyn, zrób to, zrób to, musimy to zrobić. Ja odpowiadam prokuratorowi, że... Co by nie było, jakby... Ja ranę mam. I... Hmm. No to jest dowód, ja... którego... Nie, nie, ma nie, opcji, mogę nie ma opcji, żeby byłbym był w żaden żywy. W żaden sposób. Jak dla mnie będzie żywy, co nie, nie wiem. Jakby Marta... Może Marta go odda. No dobrze, ale jeśli go nie odda, to będziemy tutaj mieli... Morderstwo i to z rąk pani psycholog, albo z Dobra, rąk policjanta. ja długo się nie zostawiając ciągnę go za nogi. Tego z, z zbiorniku wodą. Dokąd go ciągniesz? Marta jak dzwoniła do mnie, nie wiem jak to brzmi, mówiła żeby go utopić. Znaczy on sam się utopi, ja go tylko wepchnę tam, nikt nie będzie miał go na sumieniu, nikt z nas. Rozumiecie? No, ty będziesz, bo go pociągnąłeś. Kurwa, jakkolwiek to nie brzmi. Ja chcę, żeby ten koszmar się skończył. Chcę być ze swoją rodziną, ze swoją żoną, ze swoim synem Dominikiem. Pomoczy mi ktoś? Przecież już go pociągnąłeś za nogi. Pytanie, czy ten koszmar się skończy, jak zabijemy tutaj człowieka. Łapię go za drugą nogę. On nigdy nie był człowiekiem. Dokąd wy go ciągniecie? Ejdan, skończmy to. Skończmy to, Ejdan. Pomóż mi, łap go za drugą nogę. No Ciągnę za drugą nogę. Skurwiel waży ponad 100 kilo. Felicia z Aidanem odciągają gdzieś. Ty, Caitlin, stoisz i zastanawiasz, co się dzieje. No ja, mimo takich niewielkich oporów, to raczej nie chcę wchodzić w drogę dwóm anxiety policjantom z, z pistoletami, <grym> także raczej się tylko przyglądam z boku. Ja idę za nimi, Ty nie, nie masz ja ciekawki, więc. shaken. Znaczy, nie nie mam strzykawki, mam pistolet. Skąd Ale. Ja celowałem do niego, a to on po prostu pociągnął za nogę, to pociągnął za drugą nogę. ta Etapy... pociąg, jezu, przyszł... Dobra, ja idę za nimi. Ja nie wiem, co się dzieje. Jest, jest shaken. Wciągacie Franklina do e, pomieszczenia, o którym wcześniej wspomniałem. No, unosi się e, na plecach, tak, e, więc. E... W wodzie? Tak. Czyli, czyli sam się nie utopi, czyli ktoś go musi przytrzymać. No, chyba, że ktoś go przewróci e, na brzuch. Przewracamy go na brzuch. Okej, okay, się go na brzuch. Kiedy sprawdzisz, że on naprawdę nie żyje? Musisz, go jeszcze, musisz, musisz się upewnić, że on nie żyje. Dobra, Franklin został obrócony e, i stoicie wszyscy... Tylko trzymaj go, żeby nie odpłynął. Stoicie po kolana w tym szlamie wokół unoszącego się ciała Franklina w pomarańczowej kurce z zakładu zamkniętego. To jest woda czy szlam? Woda, szlam, no taki taka czar czarny jakiś płyn z zapachem jakiejś benzyny czy takiego oleju. Stoicie w czwórkę nad tą żywą jeszcze osobą, która najpewniej w tej chwili kończy jej się zapas tlenu. I... Ale są bąbelki? Tak. Czyli jeszcze oddycha. No, jest kilka bąbelków. No nie budzi się, mija minuta, druga, trzecia, czwarta, stoicie... Właśnie popełniliście zbiorowe morderstwo. Pani psycholog i prokurator, właśnie popełniliście zbiorowe morderstwo na żywej osobie. Jak się z tym czujecie? Myślę, że nie pierwsze w tej grupie, więc generalnie nikt... No, wiesz co, ci, tak pamięć, znaczy ja mogę mówić tylko o sobie, że jestem w tak słabego stanu psychicznego w tym momencie, w jakimś krytycznym stresie, odżyły wszystkie wspomnienia z, z, z, jak z samego tego zdarzenia, jak to miało na początku miejsce, że generalnie jakby nie potrafię się w tym wszystkim odnaleźć. Jedyne o czym marzę, to jak najszybciej stąd wyjść, próbuję, nie wiem, zaczynam wołać Williama, William, gdzie jesteś, Williamie? Jakby wiesz, mając świadomość, że to jakby spełniłam jakieś oczekiwania matki Franklina i może gdzieś tu jest teraz w końcu William. Felicia zaczyna wołać Williama. Jest to najpewniej objaw już ostatecznego stanu psychozy. Tak, więc... bardzo krytyczna psychoza. Dobra, sprawdzę czy ten skurwiel nie żyje. Wchodzę głębiej do wody, przykładam palce do jego szyi i staram się wyczuć puls. Nie czujesz pulsu. Franklin jest martwy. Jak się z tym czujesz, Aidan? Czuję ulgę, jakby mi kamień z serca spłata, z drugiej strony jestem skołowany. Zabiliśmy człowieka. Wiesz, złożyłeś przysięgę, żeby chronić ludzi. Tak, ale to, co się tutaj działo, wykracza poza normalne oddziaływania, więc nie wiem, jestem skołowany. Kac, jak, co o tym myślisz? No ja sobie próbuję nadal to racjonalizować, że najważniejszą rzeczą tutaj było znalezienie mojego Williama i w razie czego, jakby doszło do jakichś procesów i oskarżeń, to będę się wypierał, że jednak nie mogłem interweniować, bo byłem bezbronny. Orientujesz się, dopiero teraz do Ciebie dociera, że wszystko nagrywałeś. Ciągle trzymasz kamerę w ręku, mając zbliżenie na głowę Franklina, który unosi się w wodzie. Skubiłeś kamerę? No nie, nagrywał do teraz. Tak, tak, ale to kamera cyfrowa, to więc była sugestia, to będzie można. Łatwo, łatwo skasować albo, albo wyciąć niektóre z fragmentów, ewentualnie, które by mogły być użyte przeciwko mnie. A może jednak wrzucisz kamerę do wody? No, tam na tym wideo są dowody na to. Po pierwsze, Franklin przyznaje się do winy i to przede wszystkim będzie jako oskarżenie i jakby, no zamknięcie sprawy przynajmniej tej części. A resztę, no to ta, ta część następna może zaginąć. A mógłbyś już wyłączyć? Tak, tak, wyłączą kamerę, tak. W porę. brzmiała groźba. Nie, no to ja się, ten, ja wciągłem takim ogromnym smutku, że ten e, strażnik nie żyje i że ten Franklin nie żyje, ale tak sobie spędzi mnie ta rana i, i przypominam sobie tę martwą dziewczynę, która mnie pocięła i te cztery osoby, które chciały jakby przyjść do mnie i zrobić mi krzywdę i moje, moją umowę z Martą I tak odwracam się i w jakim ułamku nie wiem ekspresji to przykładam broń do głowy Franklina i strzelam okay. mm, no to teraz już na pewno nie będziemy mogli wmówić nikomu, że sam się potknął i utopił strzał sprawił, że jego ciało tak lekko wgłębiło w wodę, po chwili wypłynęło z powrotem, znaczy nie zanurzyło się, ale tak lekko opadło i pojawiła się dziura w głowie która, z której po chwili zaczęła wypływać krew w bardzo mało dynamiczny sposób ze względu na to, że serce Franklina już od jakiegoś czasu nie bije, więc krew nie jest pompowana. Tam, gdzie trzeba. Macie wrażenie, że deal z Martą został spełniony. Nie ma się tylko pewności, co dalej. Ma ktoś papierosa? Ja mam. częstuję Aidena. Zapalam. Nic się nie dzieje. Woda nie kapie w drugą stronę. Nic nie śpiewa. Nic, nic się nie dzieje. Nie ma, nie ma nic nienaturalnego w tej chwili. Ale nic absolutnie? Nie, właśnie zabiliście człowieka. Nie. Teraz to pytanie, co z Williamem? To jest bardzo przykro. No. Dajcie, musimy ustalić jedną wersję tego, co tu się stało. Tak, żeby wyjść z tego cało. Co było prostsze, zanim pani psycholog strzeliła w y, głowę. Przypominam, w że y, Franklin miał wrócić do zakładu razem ze strażnikiem. Zaatakował nas bronią strażnika. Broniliśmy się i w jakby e, w ciemnościach, bo było bardzo ciemno, bo latarki tutaj szwankowały, wywołała się bójka, został postrzelony. Potem próbował znowu strzelić do pani psycholog. Pani psycholog odpowiedziała strzykawką, e, rzucał się, no i generalnie wpadł do zbiornika z wodą. Felicia i Jajdan, zdaje się sobie sprawę, że postrzał e, człowieka, któremu ustała praca serca, jest bardzo łatwy do e, wykrycia. Spędzimy Mało domy. tego, rozwaliłaś mu głowę z tak zwanego przyłożenia. Czyli to jest jakby egzekucja. Sugeruję, że powinniśmy się pozbyć ciała. Pytanie co dalej? I kto będzie za to odpowiedzialny w tej chwili? Okej, okay, jeśli już jesteśmy już jesteśmy w tym razem, to możemy jeśli Poczekaj, e, strzelałeś cieszą, do niego że... ze swojej służbowej broni, tak? Broni tego policjanta, tego ochroniarza. Dobra, e, trzeba wyczyścić broń. Oczywiście z odcisków palc, palców felisi i trzeba dać tu broń dla Prestona, żeby jego odciski były na broni Prestona. Wszyscy do domu wracacie, bierzecie kąpiel, prysznic, tak żeby nie było drobinków prochu na waszych ciuchach. Chyba tyle, musimy trzymać się wszyscy tych samych zeznań, a co z tym Williamem? Ja, jak, jak wytłumaczymy, że ochroniarz z rozprutymi wnętrznościami strzelił w głowę Franklinowi i to z tak bliskiej odległości? To jest dobre pytanie. Słuchajcie, no ciała Williama nigdy nie odnaleziono na statku, jeśli udałoby nam się pozbyć ciała Franklina, może moglibyśmy pójść tą samą ścieżką. A co chcesz, że chciałem zrobić? zabił, zabił ochroniarza a my nigdy nie znaleźliśmy Franklina. Nigdy nie widzieliśmy go po tym, jak uciekł. Czyli a. zabiliście człowieka i teraz chcecie jeszcze ukryć ciało. Ja doprowadzam każdą sprawę do końca. A. A. Nie, no musicie jakoś to rozwiązać. Macie mało czasu, ponieważ strażnik z Franklinem ma wrócić do zakładu karnego, ale nie macie pojęcia, która jest godzina. Wasze zegarki stanęły. Słuchajcie, a... Dopimy ciało. Chodzimy do walizki, obciążymy walizkę. Skąd ty weźmiesz teraz walizkę, chłopie? Po drodze widziałem, że mijamy wielki sklep Walmart. Nie, nie, nie. Słuchajcie, Czyli mamy jechać do sklepu, po walizkę, wrócić nie, tutaj, spakować cały, ciało do walizki i wyrzycieć je do uwaleni. E, Pozbądźmy się takiego tak. zbiornika w, na statku i tak go nikt tu nie znajdzie, to jest tak wielki statek, że raczej mało problemu, żeby ktoś gdzieś tutaj ktoś przeszukał każdy za zakamarek, więc w maszynowni myślę, że znajdziemy jakieś miejsce, gdzie będzie można go wcisnąć i tyle. No, Dobra, schowajmy go gdzieś tutaj. Szukamy, szukamy po prostu miejsca jakiegoś takiego pojemnika, nie wiem, w, w zbiornika z wodą, jakiegoś zbiornika balastowego pod podłogą najlepiej, żeby gdzieś w ogóle opadł i z, zniknął. Okej, okay, możecie coś takiego znaleźć. Tylko teraz jeszcze jest problem ze strażnikiem. Znaczy strażnika zostawimy i powiemy jak wygląda sytuacja, że a w czasie całej jakby tutaj wizji lokalnej, jaką przeprowadzaliśmy, ten się wyrwał generalnie zaatakował strażnika pod naszą nieobecność, bo nie mogliśmy go znaleźć, bo w, w ciemnościach zgubił się w zakamarkach statku. Jak do niego dotarliśmy, był w, w dzikim szale się rzucił na nas z bronią, oddaliśmy strzały w jego kierunku, zniknął za winklem i nigdy go już więcej nie widzieliśmy. Okej, okay. czyli właściwie jeden policjant na zwolnieniu, jeden policjant na służbie zgubili psychopatycznego morderca. Zasadniczo tak. Znaczy, no nie było to waszym zadaniem go pilnować, bo miał strażnika, to prawda, ale mimo wszystko jesteście Robiliśmy politykiem. wszystko, żeby go zatrzymać, no nie udało się. Dobra, udaje wam się to, co chcecie zrobić, więc yy, znajdujecie jakieś miejsce, żeby schować to ciało w taki sposób, żeby, yy, macie nadzieję, nigdy nie zostało znalezione i co, opuszczacie statek, rozumiem, tak? No, trzeba wezwać Poczekajcie, ej, poczekajcie. Może jeszcze e, sprawa tej kasety, tak? To bym był... E, nie martwiłbym się tak, jakby... ta kaseta została tutaj zniszczona. Myślę, że nie tylko ty. Więc, Joshua? No, biorąc pod uwagę, że... Prawdopodobnie istnieją metody odzyskania pewnych części wideo. Tak jak metody określenia, czy wideo cyfrowe było manipulowane? Tak, możemy chyba zniszczyć kamerę, bo nawet jeśli to mogłoby posłużyć jako dowód oskarżenia Franklina, to to już nic nie da Okej, okay, no dobra, to musimy znaleźć też sposób, żeby zniszczyć tę kamerę. Myślę, że nie wiem, jakieś i tam... Wystarczy ją wrzucić poza... do wody. I, I po prostu nie odnaleźć. Okej, okay, to tak robicie, tak? No to tak, to tak robimy, tak. Hmm. Gdzieś za tę całą maszynerię. Nawet m, wychodząc ze tak statku dalej. do wody, jak wrzucisz to. Albo tak. Okej, okay, więc robicie to wszystko. Rozumiem, że opuszczacie statek, Tak. Tak. Musimy coś zrobić ze strażnikiem, bo jeśli nasza wersja ma mieć jakieś ręce i nogi, to nie możemy go no traktować. Trzeba zawiadomić policję. No dokładnie tak. Trzeba wyjść ze statku. Mieć zasięg. To wyjdźmy ze statku i znajdźmy zasięg. Dokładnie tak. Ehm, Okej, okay, mnie, mnie cały czas z tyłu głowy męczy ta myśl, że, że obiecałam matce... Franklina, że zajmę się Williamem i jakby tak cały czas próbując zejść z tego statku, rozglądam się, szukam, czasami nawołuję, jakby wiesz, będąc już słabego stanu psychicznego. Jakby nie, nie bardzo, jakby oczekuję, że coś się jeszcze wydarzy i, i że, że jakby jej obietnica dojdzie do skutku o, w ten sposób. Wychodzicie na dek statku. Na dworze rozpętała się wichura z ulewą, trzaskają pioruny i kierujecie się do, do trapu, którym możecie zejść na ziemię. Ale Felicia, kątem oka widzisz pod jedną z tych takich budek, które są na deku tego statku, widzisz jakiś kształt, który mijacie po drodze. I, i coś cię, coś te tknęło, żeby podejść i sprawdzić i widzisz, że pod. Że jest to jakaś taka taki, taki zwał, jakiegoś prezentu i odsłaniasz go i widzisz tam małego chłopca, który jest przemoknięty, wystraszony, w oczach po prostu ma pełne przerażenie. Czy jakby z racji zajmowania się sprawą rozpoznaje, że to William? Wiesz co, nie masz w głowie zdjęcia chłopca, ponieważ... Ale, ale przypominając sobie jakieś takie charakterystyczne cechy, wygląda, że to jest on. Jakimś cudem. William? Reaguje na imię, widzisz, ale jest w zupełnym szoku. Zupełnie jakby jego imię tak wytrąciło go trochę z tego takiego katastroficznego stanu, ale zupełnie naprawdę Ale Rozumiem, że w nie. sensie jakby poza takim mentalnym, to jakichś obrażeń na zewnątrz nie, nie ma dodatkowych, tak? W sensie, że nic mu się jakby więcej... Wydaje ci, że, że nie, ale widzisz, że na przedramieniach ma ślady, te, ślady oparzeń. Takie, takie kropki, tak jakby, wiesz, znasz te obrażenia, to są ślady jakby ktoś papierosem przypalał go. Okej. Okay. Rozumiem, że świeże. E, świeże? Niektóre świeże, niektóre nie. Rozumiem. William, chodź, chodź z nami, chodź, zabierzemy cię w bezpiecznym miejscu. On jest zupełnie, on zupełnie nie, znaczy, Pod... tylko tknęło go jego imię, ale tak to nie jest w stanie stać, no sam ruszać. Podnos się. Podnoszę go, biorę go jakby na ręce i próbuję go, chodźcie, pomóżcie mi. No, wiesz to, chłopak jest na tyle lekki, że jesteś nawet okay, jak kobieta, dobrze. jesteś w stanie go podnieść, jest lekki jak piórko ogólnie. Jacek, ja go pamiętam, nie? Tak. To jest ten chłopak, William? Tak. tak. Zgubiliśmy Franklina, znaleźliśmy Williama. Sprawa się trzyma kupy. Więc teraz tak, żeby nie przedłużać tego, rozumiem, że dzwonisz na policję, Przedstawiacie sprawę, tak jak e, mówiliście. E, natomiast sam Franklin, e, f, Felicia bardzo się ciebie trzyma i będąc pod opieką lekarzy... William. E, przepraszam. E, <śmiech> jeżeli Franklin o... się mnie trzyma, to nie dobrze <śmiech> To by było <śmiech> lekko krzyki e, W każdym razie William... E, i, I czujesz jakąś taką wewnętrzną, wręcz jakieś takie matczynę uczucia, co nie podejrzewałaś tego u siebie. I w momencie, kiedy paramedycy przyjeżdżają, bo rozumiem, że dzwonicie też po karetkę, tak, żeby. Naturalnie. Chłopak jest w strasznym stanie. Chłopak jest zupełnie spanikowany i nie pozwala się oddzielić od ciebie, i w efekcie musisz jechać z nim do szpitala w całej obecnej sytuacji nie mam nic przeciwko temu, jakby staram się być jak największym wsparciem z racji tego, co obiecałam. Historia kończy się w następujący sposób. Czy ktoś jeszcze ma jakieś decyzje, co teraz chce robić? i Rozumiem, że chcecie jak najszybciej skończyć ten koszmar. Historia obija się dużym echem w mediach, jako, że seryjny morderca, uciekł policji i tak dalej. Jest, jesteście przesłuchiwani, jest kolejny proces, wasze kariery wiszą na włosku w związku z tym i są różnego rodzaju insynuacje i tak dalej. Natomiast William dochodzi do siebie po jakimś czasie i Felicia tak bardzo się przywiązuje do niego i, i i tak bardzo nie chcę po prostu odstępować Ciebie, że koniec końców postanawiasz zająć się nim, wziąć go pod swoje skrzydła. Twoje, twoje życie, o dziwo, zmienia się na lepsze po tym. Okazuje się, że ten cały koszmar, który był związany z wydarzeniami na statku za pierwszym i za drugim razem, gdzieś odchodzi w niepamięć przy tym szczęściu jako Franklin przez kolejne lata daje, nadaje sens Twojemu życiu, i okazuje się, że jako samotna matka wychowująca mało znajdę, odkrywasz jakiś nowy sens w swoim życiu. Wasze kariery pozostałych z was toczą się w ten czy inny sposób, i wszystko jest w jak najlepszym wypadku. Poza tym, że macie oczywiście olbrzymią i na swojej świadomości związane z tym wydarzeniami na statku. Natomiast Felicia zauważa, że William im staje się bardziej dorosły i, i, i zaczyna wyrastać już z bycia takim małym chłopcem, no ale wtedy na początku zauważasz takie dziwne rzeczy w jego zachowaniu, które zrzucasz na to, że jest po prostu chłopcem. Zaczyna się dosyć niewinnie od e, bawienia się szkołem powiększającym, żeby przypalać mrówki przez wiwisekcje yy, na żabach, podpaleniu kota. Po jakimś czasie William zaczyna budzić w tobie coraz większy niepokój i zaczynasz dostrzegać pewne zachowania, które są co najmniej niepokojące. Twoje życie powoli z yy, takiego, w którym znalazłeś nowy sens, zaczyna powoli zamieniać się w koszmar okazuje się być osobą, którego wydarzenia na statku musiały poważnie zmienić. Ale apogeum tego wszystkiego jest któregoś wieczora, kiedy rysując pewne, pewne jakieś obrazki z dosyć makabrycznymi wizjami małego dziecka, z podniesionym tętnem widzisz, jak rysuje pewną postać. W blond włosach i w długiej spódnicy. I pytasz się Williama, co rysuje. William odpowiada ci, że rysuje Martę. I Marta każe cię pozdrowić. Mówi, że niedługo się zobaczycie. Więc e, to jest e, finisz e, twojej historii. Wracam Natomiast, do picia. <śmiech> <śmiech> Natomiast e, wasze życia pozostałych z was toczy się tak jak powiedziałem w miarę normalnie, wasze kariery jakoś e, idą do przodu. Ale macie wrażenie, że w waszym życiu jest jakaś obecność, której nie możecie się pozbyć i Nigdy dalej tak naprawdę nie mogliście nie mogliście znaleźć w życiu szczęścia, ani jakiegoś takiego spokoju ducha ciągle. Czujecie mm, niekończące się napięcie, które powoduje, że jakiekolwiek związki z drugą osobą stały się niemożliwe. Ty Ajdan, koniec końców się rozwodzisz, pojażona zabiera Dominika i zostawia Ciebie. Ciężko sobie radzisz z rozstaniem, zaczyna się ciąg alkoholowy. Z kolei kariera kaca, pomimo tego, że nie została zniszczona przez wydarzenie na statku, tak naprawdę nigdy nie osiąga takich wyżyn, jakich oczekiwałeś po sobie i, i, i Twoje ambicje tak naprawdę niszczą Ciebie. Zaczynasz uczęszczać do klubów, w których narkotyki są łatwo dostępne. Uzależniasz się od e, różnego syfu, który sprawia, że coraz ciężej jest ci utrzymać się na powierzchni i udawać, że jesteś normalnym obywatelem, który reprezentuje ludzi w sądach. Natomiast e, Caitlin, e, twoja zła pasa do dawania ludziom złych rad po prostu nabiera w którymś momencie takiego rozpędu, że kończy się to procesem utratą licencji i musisz zajmować się rzeczami, które są namiastką twoich ambicji, związanych z wysokim wykształceniem, które posiadałeś w życiu. I Ogólnie, pomimo tego, że tak jak powiedziałem, wydawało wam się, że wasze życia ten czy inny sposób być może zostały zmienione przez wydarzenia na statku, ale przez lata udawało wam się utrzymywać na powierzchni, koniec końców jesteście złamani tym wszystkim. A może tak naprawdę jesteście złamani czymś, co od tamtej pory było w waszym życiu, jakoś taką obecnością, której nie mogliście się pozbyć. I w końcu każdy z was, poza Felicją, która ma swój koszmar, Pozostali z was, jest taki, taka jedna noc, kiedy budzicie się, czujecie zapach dymu papierosowego i orientujecie się, że to musi być nadal jakiś koszmar czy sen. Za oknem jest mgła, pełen księżyc świeci jasno, oświetlając część pokoju, w którym śpicie, ale nie jest to wasz pokój. i Schodzicie po schodach, których nie widzieliście już bardzo, bardzo dawno temu. I schodząc po schodach słyszycie dźwięk pieśni religijnych i regularne uderzanie noża kuchennego o drewnianą deskę do krainy.